Program Polskiego Radia minęło północ, jest poniedziałek, 13 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Peter Modior potwierdza, w pierwszą zagraniczną podróż uda się do Warszawy. Jego partia wygrywa wybory parlamentarne. Wspaniałe zwycięstwo, mówi o wygranej węgierskiej opozycji premier Donald Tusk. Stany Zjednoczone zablokują dziś ruch morski z irańskich portów. O blokadzie informuje dowództwo armii pierwszą zagraniczną podróż. Przyszły premier Węgier pojedzie do Warszawy, potem do Wiednia i Brukseli. Peter Modior zapowiedział to na powyborczym wiecu jego opozycyjnej partii TISA, która zwycięża w wyborach parlamentarnych. Lider opozycji wezwał także prezydenta Węgier Tomasza Szujoka do natychmiastowej rezygnacji ze stanowiska. Przeliczono już 95% głosów i opozycyjna partia TISA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie. Rządzący Fides na 54. Skrajnie nieprawicowy. Ruch naszej ojczyzny może liczyć na siedem mandatów. Węgry, Polska, Europa znowu razem. Wspaniałe zwycięstwo, drodzy przyjaciele, napisał komentując węgierskie wybory w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wyniki z entuzjazmem przyjęto w Unii Europejskiej. Jako jedna z pierwszych zareagowała przewodnicząca Komisji Europejskiej z Brukseli, Bata Płomecka. Ursula von der Leyen napisała krótko. Dziś wieczorem serce Europy bije mocniej na Węgrzech. Po kilku minutach opublikowała drugi wpis. Węgry wybrały Europę, Europa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 Amerykańska armia ogłasza blokadę morską Iranu. Jak wynika z komunikatu dowództwa generalnego o 16.00 naszego czasu rozpocznie się blokada wszystkich wpływających i wypływających jednostek z irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. Amerykańskie siły nie będą utrudniać żeglugi statkom przepływającym przez na Ormus i zmierzającym do portów nienależących do Iranu. W przypadku poważnego kryzysu Polska może zostać bez leków. Nasza suwerenność lekowa wynosi tylko 32%. Wynika z najnowszego raportu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Większość leków niestety importujemy, mówi prezes Krajowych Producentów Leków Krzysztof Kopeć.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 Talin otrząsnął się po kryzysie wywołanym pandemią i prześcignął stolicę pozostałych krajów bałtyckich i Finlandii w ruchu turystycznym. Główna atrakcja to dobrze zachowane, średniowieczne, stare miasto wpisane na listę UNESCO, ale też skandynawski klimat relacjonuje Kamil Zalewski. W ubiegłym roku Talin odwiedziło blisko 3,5 miliona zagranicznych turystów. Wzrost liczby gości w najbliższych latach oznacza, że miasto będzie musiało zwiększyć bazę noclegową. Obecnie w Estońskiej stolicy znajduje się niespełna 10 tysięcy pokoi hotelowych, a latem obłożenie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 milionów noclegów rocznie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dziś pogodnie padać może tylko na krańcach północno-zachodnich. Termometry pokażą od 12 stopni na wschodzie do 18 na południowym zachodzie. Autopromocja.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 Pogorzelski. Autopromocja. Samo Wieczór Jacek Hawryluk zapraszam na audycję Samocha. Dziś wydanie, chyba mogę tak powiedzieć, fletowe. Sięgniemy po bardzo różne brzmienia fletów, i co więcej, instrumenty będą tylko jedną z części opowiadanych historii. Historii pięknych i tragicznych zarazem, gdzieś z pierwszych dekad minionego wieku. Nasze spotkanie rozpoczął zaś Szabaka Hutchings, brytyjski flecista, ale także saksofonista i klarnecista Marwad Maintain. To fragment nowej płyty Of The Earth. Dlaczego wydanie fletowe? Otóż na początku roku pojawiła się bardzo ciekawa płyta, o której chciałbym, byśmy dzisiaj porozmawiali z jej autorami. Za chwilę nasze studio i audycje Samocha opanują fleciści. W studiu Przemyśliwieckiej nieco się zagęściło, z czego bardzo się cieszę. Ania Karpowicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Flecistka. Dominik Strycharski. Dobry wieczór. Również flecista. flecista. Syrena Re to płyta, która ukazała się w tym roku, która jest, chyba tak mogę powiedzieć, podsumowaniem waszych wspólnych koncertowych doświadczeń z bardzo konkretnym materiałem. To repertuar pochodzący z dawnych płyt wydawanych przez wytwórnię Syrena Record. Zaraz to wszystko rozszyfrujemy, ale najpierw zapytam was o to, co was połączyło, bo gracie na nieco innych fletach, Ania na poprzecznym, Dominik na flecie prostym. To wbrew pozorom... Blokowym, wolę nazwę, blokowym. Dobrze, niech będzie blokowy, okay. to nie są <śmiech> dokładnie te same instrumenty. Nie. Czy połączył was instrument, flet, czy historia zapisana na płytach Sirena? Myślę, że bardziej instrument. Wpadłam do Dominika do domu z moim drewnianym fletem poprzecznym. Spędziliśmy chyba dwie godziny na rozmowach właśnie o samym brzmieniu instrumentów naszych i spotkaliśmy się wokół takiej refleksji, że flet często bywa przez kompozytorów, ale też przez wykonawców tak troszkę infantylizowany. Taki mały, płaski dźwięk. Flet poprzeczny to taki cukiereczek w orkiestrze. Flet prosty również ma takie swoje stereotypowe jakieś konotacje z muzyką dawną i spotkało się dwóch takich w sumie rebeliantów. Mimo, że ja jestem, przychodzę z muzyki klasycznej, Dominik przychodzi bardziej z teatru, to w tym Mieliśmy, myślę, od razu takie porozumienie i kiedy myślałam sobie o tym, jak to przełożyć na, na jakieś wspólne działanie, to wpadły mi w ręce właśnie stare płyty szelakowe, zdigitalizowane płyty wytwórni Syrenary i pomyślałam, że tutaj nasze te improwizacyjne fascynacje mogą coś wnieść, możemy coś z tym zrobić. Czyli pomysł przyniosła Ania? Ja właśnie mam bardzo duży problem z przypomnieniem sobie tego początku. Nie mam, nie mam go w pamięci, wyleciał mi, ale wydaje mi się, że jeszcze kontekst był festiwalowy, twojego, waszego festiwalu, Warsaw Music i to, jak przywołujecie pamięć o muzyce szeroko pojętej żydowskiej, tej, która była w Warszawie przed wojną. Więc wydaje mi się, że to był też kontekst, a ponieważ, no tak, myśmy się poznali chyba na paszportach polityki albo też w okolicy tego, tej sytuacji, bo obydwoje dostaliśmy w rok po sobie. Tak mi się wydaje i też y, to był taki przyczynek, żeby te flety rzeczywiście ze sobą spotkać. Dla flecistów chyba zawsze jest ciekawe spotykanie innych flecistów, którzy robią coś innego inaczej, ponieważ w Polsce prawie nie ma flecistów blokowych, więc prawie z nikim nie mam szansy pracować poza Krakowem, gdzie jest y, świetna klasa fletu blokowego w Akademii Muzycznej, którą prowadzi wybitny zresztą flecista światowej sławy Erik Bosgraf. No ale flety poprzeczne jakby są I, i wcześniej też miałem takie spotkanie fajne z Miro, która gra na fletach tylko dawnych i coś robiliśmy I, i ta sytuacja była dla mnie idealna, żeby te flety spotkać, tym bardziej, że y, dla mnie pr prywatnie zdemistyfikować te flety poprzeczne, które y, nie ukrywam, nigdy nie byłem największym fanem flety poprzecznego, bo fleciści jednak trochę są tacy okopani. W takich obozikach i każdy uważa, że to ten, na którym gra, jest po prostu jednak królem tego instrumentu. Czyli a... jak gra na poprzecznym, to nie gra na blokowym, a jak na blokowym, to nie znaczy, gra na poprzecznym. To się poprzecznym. prawie nigdy nie łączy. Czasami to, to się łączy. Chodzi bardziej o to, że no, skoro gra na blokowym, to znaczy, że uważam, że ten flet jest jednak tym najważniejszym fletem <grym> w istotie. Ale Saksofoniści czasami grają na dwóch, trzech saksofonach. Tak, tak, ale w sensie, no nie no, są też tacy muzycy, którzy grają na, na klarnecie i saksofonie i w ogóle nie podchodzą do tego ortodoksyjnie. No ja po mm. prostu na flecie poprzecznym nie potrafię grać, to nie jest w ogóle mój typ instrumentu, w sensie techniki gry. Ale właśnie spotkanie się okazało bardzo owocne, bo, bo te flety ze sobą świetnie gadają się okazało. Nie? Zresztą jest mnóstwo przy, przypadków muzyki barokowej, jest bardzo dużo koncertów na flet poprzeczny i blokowy razem. Więc wydawało mi się, że to jest ciekawsze nawet spotkanie niż dwóch fletów blokowych. Mhm. Więc ten fletowy kontekst był bardzo istotny dla mnie też, nie? Jako, jako osoby, która się interesuje brzmieniem, sprawdzeniem, jak te instrumenty rzeczywiście dzisiaj mogą ze sobą gadać. No, ale nie sięgnęliście po Vivaldiego, tylko po zupełnie inne historie. Mhm. Historie, powiedziałbym, zarejestrowane na płytach szelakowych. To, co otrzymujemy, to chyba można powiedzieć, to jest muzyka na flety i taśmę. Jak wybieraliście te dźwięki, które wam towarzyszą i które stają się dla was punktem odniesienia i kontekstem dla waszej współpracy? Czy chodziło wam o konkretne nagrania, głosy, które tutaj słyszymy, czy bardziej o efekt dźwiękowy, który można osiągnąć? No ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście ten program powstał na początku w ogóle bez myśli o tym, że kiedyś będzie z tego płyta. Ten program powstał dla podwórka przy ulicy Chłodnej 20 w ramach festiwalu Warsza Muzik. I to był też taki trochę gest poszerzania, że tak powiem, tożsamości tego festiwalu, bo to jest festiwal muzyki kameralnej, muzyki kameralnej klasycznej, który prowadzimy wraz z Markiem Brachu już od 10 lat. No i Marek się zgodził na taki eksperyment, żeby, żeby tym ludziom Usadzonym na leżakach, i tym paniom, które słuchają z balkonów, zaserwować właśnie coś zupełnie innego. Więc, dla mnie, po przesłuchaniu tych bardzo, bardzo starych nagrań było jakoś jasne, że to, co mnie interesuje, to jest właśnie z jednej strony praca pamięci, a z drugiej strony ta sonosfera, że możemy korzystając w jakiś taki twórczy sposób z tych taśm, próbować odtworzyć tę fonosferę przedwojennej, dawnej Warszawy, gdzie można było usłyszeć na ulicy język jidysz, rosyjski, polski, niemiecki. Dokładnie tak samo jest w zbiorach Syreny Rekord. To jest dokładny znak tamtych czasów. No ale to, co zrobił z tymi taśmami Dominik przekroczył powiem szczerze, moje oczekiwania, y, szczególnie w tym zakresie, że wyszedłeś z tych archiwaliów, że z jednej strony czujemy, że to są jakieś dźwięki y, dawnego, zapomnianego miasta, którego już nie ma, a z drugiej strony jest to bardzo żywe, więc y, tak ja to czuję. Syrena Record to jest przedsiębiorstwo Syrena Grand Record, które powstało dokładnie 120 lat temu. W 1906 roku założył je warszawski kupiec i przemysłowiec Juliusz Feigenbaum. Gdy wprowadzono elektryczny sposób zapisu dźwięku, zmieniono nazwę na syrena elektro. elektro. Mhm. Katalog istniał do 1939 roku, po kapitulacji Warszawy firma została zamknięta przez Niemców, wyposażenie wywiezione jako mienie pożydowskie. Całą tę historię bardzo pięknie opisał Tomasz Lerski w takim fantastycznym albumie z ikonografią także tamtych czasów. To jest zapis historii historii muzycznej, bardzo różnej tego, co działo się nie tylko w Warszawie, no, ale przede wszystkim. W jaki sposób ty podszedłeś do tej historii i w jaki sposób, Dominiku, wybierałeś te fragmenty, które hmm. razem z wami grają? Zacznę od tego, że za każdym razem, kiedy zajmuję się twórczością innych ludzi niż swoją, e po pierwsze traktuję to jako muzykę i punkt wyjścia, a dopiero potem jako historię. Ja nie jestem badaczem, nie jestem naukowcem zajmującym się przywracaniem całej y, y, pamięci, bo to jest też niemożliwe. Mnie to tak nie fascynuje, ale fascynuje mnie spotkanie z, z, z właśnie z dokumentem y, czasu. Y, jak usłyszałem tylko te nagrania, no to one mnie kompletnie uderzyły, no, tym charakterem, czy też nastrojem, wiesz, no, słuchamy tego oczywiście w kontekście. Słuchamy tego w kontekście międzywojnia, słuchamy tego w kontekście też Polski, która była zupełnie inna niż teraz, słuchamy tego w kontekście między jedną wojną a drugą. Sam jeszcze powiedziałeś, że ta syrena się zamyka dokładnie, jak wchodzi tutaj druga wojna światowa. To jest dla mnie bardzo mocne. Moi dziadkowie są z, tak, z tamtego okresu, przed wojną mieszkali w Lwowie. Więc to są wszystko takie tematy, które gdzieś tam rezonują. Teraz, jakie ja to wybierałem? Myśmy mieli taki link do zcyfryzowanych nagrań, no bo oczywiście nie mamy płyt szelakowych i nie mamy też sposobu na ich słuchanie. Scyfryzowane nagrania, ja dobierałem je pod kątem dokładnie tego, co mogę z nimi dalej zrobić. Na ile one są plastyczne i elastyczne do przetworzenia w taki nazwijmy to ambient, czy też trans i pamięci, i przetwarzania pamięci. Bo my dobrze o tym mówimy w wywiadach z nią, że to nie jest tylko przywoływanie pamięci, ale raczej takiego ducha pamięci, czy też te, tego, jak wygląda pamięć sama w sobie. Czyli nasza pamięć zniekształca, lupuje. Jeżeli pamiętasz wydarzenie jakieś ze swojego życia, to pamiętasz de facto fragment, kawałek, coś, co ci się w głowie powtarza, coś, to co jest jakimś nastrojem, silną emocją. Ja dobierałem to pod takim kątem, żeby były tam wokale, śpiewy, które były niesamowite i takiego sposobu śpiewania przecież dzisiaj już w ogóle nie słyszymy. Czy ten kantor, który śpiewa, czy ta śpiewaczka, która śpiewa jakąś operetkę chyba, to jest no takiego śpiewu już nie ma dzisiaj, więc ja szukałem materiału, który byłby wydajny do obróbki, szczerze mówiąc, no bo o to nam chodziło, żeby też pokazać na ile to może żyć. Jest też fragment duży instrumentalny, skrzypce, które trochę nie stroją też. W sposób świetny, więc ja, ja szukałem tego, co mi zagrało, musiałem i za intuicją, to jest bardzo istotne, w tak zwanym samplowaniu, no bo umówmy się, że to jest też taka płyta trochę samplowa. Tak, ale myślę, mi... że to też był taki materiał, który gdzieś tam musiał z wami rezonować, bo przecież no tak. za chwilę musieliście dograć swoje partie. No więc właśnie i w ogóle dużo była też rozmowa na ten temat, jakby jak to w ogóle potraktować... Jak potraktować relacje, partie fletu kontra partie elektroniczne. Ja nie chciałem taśmy tak zwanej yy, w tle, a nie chcieliśmy też czegoś, co nas kompletnie zrujnuje i zdominuje. To nie było łatwe, ja już też tego procesu nie pamiętam. Natomiast wiem jedno, że jeżeli samplujesz i bawisz się w ten sposób, bawisz się pamięcią, bawisz się nagraniami, to musisz przede wszystkim i za intuicją. I za odczuciem pierwszym. Nie możesz tego przekombinować, bo tego się nie da przekombinować. Jeżeli to przekombinowujesz, to to jest dokładnie tak jak raperzy robią płyty z samplami. Znaczy, jest intuicja, jest jakiś taki błysk, coś ich bierze. No, nawet jak samplują, nie wiem, całą płytę, to nie są w stanie tej z płyty słychać. 15 razy w kółko po to, żeby ewentualnie ten idealny sample, oni skaczą. To mm -hmm. wiesz, są dokumenty na ten temat. Za chwilę sobie jeszcze posłuchamy kolejnego fragmentu z waszej płyty. Raczej nie będziemy starali się rozszyfrowywać, czyj głos za chwilę się pojawi. Czy to będzie kantor, czy to będzie śpiewaczka, z którego roku, kto, kiedy żył, tylko ważna była intuicja, ważny był dźwięk i to, co ten sample drobny niósł dla was. Dla mnie bardzo istotne było jednak chyba ostatecznie, też intuicyjnie, żeby ktoś włączając tę płytę poczuł się jak w takiej dziwnej katedrze pamięci właśnie, że widzi, wiesz, widzi świat, w którym to, co było dawno temu, rezonuje i oddziaływuje, ale jednak jest żywe, nie jest absolutnie muzealne. Mhm. Nie... Tak, tutaj myślę, że ja się bardzo z tym zgadzam i tutaj się spotkaliśmy wokół tego, bo ja też miałam takie, robiąc ten program na Warsze Muzyk, miałam pewne takie obawy. Co na to publiczność? Jak, jak właśnie, jaka będzie ta nasza relacja z taśmą? I to, co mnie cieszy bardzo też w tej współpracy z Dominikiem, to jest brak tego akademizmu. To znaczy, my nie musimy mieć wszystkiego wytłumaczonego. Tu robimy formę ABA. Ja przychodzę z muzyki klasycznej, więc wiadomo, analiza formy, tutaj dzieła, jak my to poukładamy, że to nie ma takiego laboratoryjnego dystansu, o czym Dominik mówił. A druga sprawa, która jest dla mnie bardzo ważna i z której wypływa w ogóle większość rzeczy, które robię w muzyce, bo i Warsze Music i, i, i Hashtag Lab, w który się angażowałam wiele lat i Instytut Weinberga, to znaczy to, co jest dla mnie istotne, to to, co historia mówi o nas dzisiaj, jak ona nam patrzy w oczy, kim my jesteśmy patrząc na nią, a nie sama historia. Mhm. Ten kontekst ma być jakby właśnie żywy i tego szukam, a nie jakiejś pewnej anachronizacji, bo porównując to do sfery architektury, a nie muzyki, no to mamy takie przykłady, kiedy wchodzisz na tak zwane stare miasto w jakimś kraju i to jest jakaś totalna fantazja. Każdy, kto się przechadza tymi ulicami, myśli, że oczywiście był królem, wszystko jest wypucowane, prawda, kwiatuszki w oknach. To nigdy tak nie wyglądało, prawda? To jest jakaś fantazja, ale taka fantazja nieautentyczna, jakaś fantazja przenosząca nas w jakiś rejon jednak pewnej aspiracji, pewnego fałszu. I tutaj w Syrenie to potraktowanie tych taśm właśnie zależało mi na tej autentyczności. To nie ma być jakaś fantazja o przedwojennej Warszawie, którą teraz sobie właśnie wyidealizujemy, podkolorujemy i to będzie takie właśnie wszystko słodkie tylko ta właśnie materia tego dźwięku i to zderzenie i to samplowanie ma służyć temu, żebyśmy po pierwsze widzieli się w tym, w tym dźwięku jak w lustrze, a po drugie, żeby tego, tej przeszłości nie romantyzować. Ja jeszcze wtrącę, bo teraz mi przychodzi do głowy takie bardzo proste, proste, bardzo proste porównanie. Otóż e, mamy książki i mamy albumy z fotografiami i książki są bardzo precyzyjnym rozebraniem rzeczy na części, a fotograficzny album jest bardzo mocną impresją. I nasza płyta czymś takim jest, bo jeżeli oglądam na przykład album, nawet właśnie z zdjęciami z Syreny Records, to przecież nie jestem w stanie rozszyfrować wszystkich detali na zdjęciu, kto tam stoi, czasami nie wiadomo, ale jest wrażenie jest mhm. poczucie tego. No i to, i to chciałem powiedzieć. Mhm. Tylko drobny trop, Devarim za chwilę. W ogóle da się rozszyfrować Już ci tłumaczę. To jest Głos. słowo, bo mi słowo. zależało na tym, żeby nikogo, że tak powiem, nie obrazić. To znaczy słowa. Z piątej księgi Tory. I pochodzi od słowa Diber, czyli to są Devarim, można powiedzieć, że to są słowa. Czyli tak jak Shalom Jeladim, tak Shalom Devarim. We're gonna Ania Karpowicz Dominik Strycharski w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Wasza płyta nosi tytuł Syrena Re. Jak to Re sobie tłumaczycie? Bo to nie musi być koniecznie skrót od rekord. No jest skrót od rekord, ale jest też Re, czyli przerobienie, przekomponowanie, przemyślenie, przesłuchanie, przeczucie. Reinterpretacja? Reinterpretacja, oczywiście. Retro? Re Reinterpretacja retro, dokładnie. Wszystko, co jakby jest związane z powtórnym użyciem czegoś. Powiedzieliście już, jak traktujecie ten program. Dla mnie to jest taka trochę dźwiękowa duchologia, mhm. czyli przywoływanie przeszłości, ale opowiadanie o niej przy użyciu współczesnych środków, bo jednak jest to muzyka, powiedziałbym, która powstała tu i teraz. Dialogujecie z przeszłością zarejestrowaną mhm. na płytach Syreny. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Ale są takie momenty, w których do zapętlonych fragmentów głosów dogrywacie, zapętlacie swoje partie. Mhm. Jakbyście chcieli dopowiedzieć coś więcej. Mhm. Jakby czasami może nie czegoś wam brakowało, ale jakbyście chcieli dalej snuć tę historię. Tak, to prawda. Tak jak mówił Dominik, yy, myśmy mieli parę takich dyskusji, jak się odnieść do tych już gotowych taśm. I to, co było jakoś, myślę, ważne i co po prostu wyszło, bez szczególnego uzgadniania, to to, żeby bardziej podbijać to, co jest w tych taśmach, czerpać z nich, podkradać motywy i, i opracowywać je troszkę tak właśnie improwizacyjnie, niż walczyć z tą taśmą, czy nakładać na nią jakąś taką naszą warstwę niezależną. I to się okazało, wbrew pozorom, bardzo trudne z różnych totalnie technicznych powodów. Otóż okazało się, że na przykład piękny śpiew kantora plasuje się gdzieś pomiędzy dźwiękiem F i Fis. No i co my z tym robimy? Czy my korzystamy z rozszerzonych technik wykonawczych, które oboje na szczęście gdzieś tam znamy i idziemy w de facto spektralne granie, czy na przykład stworzymy pewien kontrapunkt i będziemy grać po skali, nastrojeni między sobą. To, to były czasami takie techniczne decyzje, które jednak miałyby przeogromny wpływ na to, jak ta płyta brzmi. I dosyć szybko doszliśmy do wniosku, że jesteśmy po to, żeby, tak jak mówisz, podbijać to, co, co w tych taśmach nam wybrzmiewa i co z nami jakoś gra. No trochę traktowaliśmy to jak zespół jazzowy, wiesz, jakbyśmy grali z sekcją i podchwytujesz trochę to, co sekcja gra, sekcja, oczywiście tamta sekcja jakby już jest ustalona, ale, ale dialogujemy Wasza tym... jest ustalona, bo ją zapętliłeś przecież. No dokładnie. Znaczy <grym> Wiesz co, za chwilę zap się zap powiem. Zaprogramowaliśmy sobie tę sekcję. Ale chodzi o to, że, że ja to potraktowałem, znaczy potraktowaliśmy tutaj jako taki punkt wyjścia, że, że właśnie świetne jest to, że chyba trzeci utwór jest Właściwie powtarzamy temat, który jest zapętlony. Ta, ta, ta, ta, ta. też na pięć w ogóle. Na krzywe pięć, w, oryginalnie w, ogóle, w, w oryginale to nie było na pięć. Wydaniem to w ogóle było na, na cztery. Mhm. Ta, ra, ra, ta, ra, ta, ta. Też takiego to było. Mhm. Uważaliśmy, że dialog może się odbyć tylko w ten sposób, że coś podchwytujemy, bo, bo oczywiście są takie utwory muzyki współczesnej i jest ich multum, gdzie jest tak zwana taśma, czy track, mhm. gdzie on jest osobną pewną rzeczą, pewnym kontekstem, a na tym, na tym jakby tle wyskakują właśnie instrumenty, a myśmy chcieli się wtopić i wyskakiwać. I to, było też fajne, to była też świetna zabawa, że wskakujemy, wyskakujemy, wskakujemy. W ostatnim utworze na przykład gramy ten sam tryl, który jest zapętlony w wokalu, takie bla mhm. bla bla. I to było świetne, żeby to podchwycić, odejść, przyłożyć zespolić się i kompletnie się oddalić. Tak, są takie momenty, gdzie ty cały czas zapętlasz frazę, która jest wcześniej Strasznie zapętlona. Jest w ogóle eee. to jest, powiem, powiem ci szczerze, że dla wykonawców, dla mnie to jest bardzo takie satysfakcjonujące granie w ogóle, granie, takie, takie granie z taśmą. A ja powiem, że dla mnie najprzyjemniejsza chyba jest końcóweczka, kiedy my sobie robimy noc, taki właśnie, ja tak, tak, ten kwartet mhm. wokalno-instrumentalny, czyli oboje A, robimy śpiewanie z graniem, tercjach, czyli co innego palcujemy, co innego śpiewamy, więc ja mam tercję flat plus głos i Dominik ma swoją tercję flat plus głos, czyli robi nam się taki de facto kwartet i y, śpiewamy razem z taśmą, przetwarzając właśnie leciutko ten motyw, który tam się powtarza, a na końcu zostajemy sami i uwielbiam patrzeć na twarze słuchaczy na koniec tego koncertu, kiedy taśma milknie i my zostajemy we dwoje właśnie w takim przedziwnym kwartecie, ciągnąc dalej y, tę główną treść, która, która była w taśmie I, i ta magia tego, że tak nie do końca było wiadomo, kto gra, kto śpiewa, co jest zapętlone, a co jest żywe, to jest fantastyczne. I tutaj dochodzić do tematu, który, powiem szczerze, zaczął mnie od pewnego czasu zajmować, bo waszym żywiołem jest gra z innymi muzykami w różnych składach. Tutaj dialogujecie, powiedziałbym, z duchami przeszłości z głosami, których los był, mógł być tragiczny, czy to nie jest nieco przerażające, czy też mówiąc po prostu po polsku, creepy? Dobre pytanie, ale dla mnie to w ogóle tak nie wygląda, bo z mojej perspektywy muzyka też jazzowego, improwizującego, ja bardzo często ćwiczyłem z płytami. To jest właściwie taki stary sposób. Uczy mi się solówek na pamięć, żeby pokazać, No że ja się nie tak uczyłem potrafimy. na pamięć, właśnie perf, perfidnie powiedziałem sobie, że nigdy się nie nauczę żadnej solówki na pamięć, ale będę się starał tak grać, żeby oddać charakter tej solówki, która mi fascynuje, czy to był kiedyś Mecena, czy to był Coltrane. Ale to, masz rację, to jest to. Więc jakby, no wiesz, słuchając na przykład płyty Coltrane'a, to właściwie, właściwie większość tych muzyków już nie żyje. Mm. Więc dla mnie to było, szczerze mówiąc, rozszerzenie tej historii. No, tylko głowie. wiesz, no, inny jest kontekst Coltrane'a, a inny tych kantorów i głosów zapisanych tak, na prawda. taśmach wytwórni, która została też zamknięta i zmieciona z powierzchni ziemi. To, to prawda. Ja, ale... ja, ja tylko mogę powiedzieć jedno zdanie, że, że, że nie creepy, tylko właśnie e, jakieś to jest dla mnie też przyjemne, mhm. że mogę się do czegoś odnieść, czego już dawno nie było. Nie ma. Mhm we mnie bardzo rezonuje to pytanie i to jest ciekawe pytanie, bo cała muzyka klasyczna to jest Muzeum Dźwięków. Wchodzisz do filharmonii, tak jak wchodzisz do Louvre obejrzeć Mona Lisa, wchodzisz do filharmonii posłuchać Piątej Symfonii nie. Beethovena. To jest ale określony kod. Ale grając Piątą Symfonię Beethovena grasz to, co zapisał Beethoven, ale nie rezonujesz i nie dialogujesz z nim. Ja to tak widzę, że, że w muzyce klasycznej właśnie jesteśmy nieustannie w pewnym muzeum i bycie świetnym w tej robocie polega właśnie na tym, żeby z tego muzeum ciągle wykrzesać, chociaż próbować wykrzesać coś żywego. To jest też, mi się wydaje, takie główne zagrożenie dla muzyki klasycznej, że ona się stanie miejscem wyłącznie dla, dla białych głów, dla osób, które gdzieś tam kiedyś zostały wychowane do tego, żeby do tego muzeum wchodzić i że Właśnie fajnym wyzwankiem jest to, jak, jak to robić, żeby muzyka klasyczna była żywa i taka, mówiąc jak to pięknie ująłeś po polsku, relatable. A tutaj, czy to jest creepy? No właśnie właśnie to jest dla mnie cały sens tej, tej pracy, że spotykam się z głosami kantorów, którzy możemy wyobrazić, co się z nimi stało, bo gdyby któryś z tych kantorów na przykład Menachem Kempis, który mieszkał przy Waliców 14, był, był sąsiadem Szlęgla. Gdyby któryś z nich przetrwał Holokaust, to na pewno by się odnalazł gdzieś tam w Stanach i, i byśmy wiedzieli o tym, mhm. bo byli oni wielkimi gwiazdami. To nie było osoby anonimowe wtedy. Mhm. Więc to, że to są ludzie zmieceni z powierzchni ziemi, jeśli to by miało gdzieś budować jakiś dyskomfort, myślę, że nie, że tak jak Dominik mówi, że to jest, wiesz co, to jest jak spotkanie z wujkiem, którego nigdy nie poznałeś. Ja się czuję bliska z tymi ludźmi. Ja jestem z Warszawy, więc chodzę po tym mieście od, od dziecka. I dla mnie to jest takie spotkanie bliskie i serdeczne, wiesz? To nie, mhm. Dla mnie nie ma w tym niczego um, takiego niepokojącego, czy, um, czy właśnie creepy. I podobnie staram się podchodzić, kiedy gram na przykład e, Schuberta, tak? Albo... No jest dużo takich utworów, weźmy w Rize, no masa, masa jest utworów, gdzie możesz też się zatopić w autodestrukcji. Ale dreszczyk jest. A możesz wybrać to że mhm. to Ale właśnie o to mi chodzi. Tak? Ale mhm. jest. Znaczy ja mam takie dreszczyk o tyle, że ja mam dość taką dość dużą wyobraźnię wizualną po prostu. I ja sobie yy, tych nagrań słuchałem i sobie, wiesz, nie, nigdy nie traktowałem ich tylko jako starego zdjęcia wydrukowanego jeszcze ze zniszczoną powłoką. Tylko sobie wyobrażałem, jak by to brzmiało i co to robiło wtedy. To jest fascynujące mm. na przykład. Właśnie sobie słuchasz operetki i sobie wyobrażasz salę koncertową, ludzi słuchających. To jest ten dreszczyk. To jest takie tak. wejście do zdjęcia, zdjęcia, które nagle ożywa. Wiesz, są takie technologie, że masz, nie wiem czy widzieliście to w, w wielu, wielu filmach dokumentalnych, gdzie masz dużo zdjęć, masz więcej z zdjęć niż yy, zapisów wideo, a chcesz ożywić ten kadr. To jest taka, taka prosta technika, że bierzesz zdjęcie i y, jakaś, nawet nie AI, ale po prostu są takie programy, które to zdjęcie ożywiają. Jakby kamera wchodziła w, w to zdjęcie, ono jest chyba na, na tak zwanych warstwach, że na przykład y, osoba z pierwszego planu wychodzi trochę, a to tło mhm. się przesuwa. I to jest taka sytuacja dla mnie. I tu jest ten dreszczyk. Tak. kiedy sobie to wyobrażałem, mm -hmm. że to jest taka muzyka, którą ktoś kiedyś grał. Tak, ale myślę, że mm -hmm. idąc do muzyki klasycznej, to zobaczmy, że tak zwane to wykonawstwo historycznie poinformowane mi się wydaje, że tam też jest właśnie taki ogień i właśnie to, co mówi Dominik. A wyobraźmy sobie, jak to wtedy musiało brzmieć i na czym ci ludzie wtedy grali. To poszukiwanie tej autentyczności właśnie, czyli tego życia, to myślę, że to jest coś podobnego. No dobrze, a czy rozmawiacie sobie czasami jak flecistka z flecistą? Czyli mówicie sobie, a nie, zagraj to inaczej, a może to zrobić tak, a nie, pokaż mi, daj mi ten flet, może ja zagram lepiej. Nie, nie, nie, wiesz co, my się nie wymieniamy fletami, nie, nie. To jest w ogóle... Jak nie, nie możecie sobie przekazać swoich instrumentów. Nie, możemy, tylko, że my nie gramy na tych instrumentach. Ja nie, nie mam techniki gry na flecie poprzecznym i Ania też chyba nigdy nie grała na prostym tam poważnie, to są paradoksalnie mówisz flet, a to ale są... Mógłbyś poprosić Anię na przykład. Ale wiesz co, nawet trzymałem ręce do instrumentu. Ale a, moja ja? historia jest taka, Dominik, ja nie wiem, czy ty wiesz, że ja byłam pianistką w szkole muzycznej pierwszego stopnia o. i przymusowo miałam flet prosty. I tak pokochałam Dobra, granie dana. na flecie, że prosiłam o przeniesienie na poprzeczny, na Dobra. początku jako instrument dodatkowy. Tak, nie kochałaś. Poczo początki tak jakieś były. Nie, tam. Ja, ja chyba lubiłam. To jest w ogóle gruby nie temat. Umiem. Nie, nie, nie umiem. W... To jest gruby temat z tą edukacją. To jest tak. Dla mnie... E, ciągły przedmiot jakieś takiej przykrości. Mm. Jak to ja mam wspólną przeszłość za nią, bo też byłem na fortepianie i też dodatkowy tak? instrument, a nie przymusowy, to był flet prosty. O jest tak. Mikołaj podobno właśnie. zaczynała od prostego, bo o tym mówił e, mnie i innym. E, ja też grałem na facie prostym w szkole podstawowej. Wszyscy pewnie graliśmy. Historia Syrena Rekord zamknęła się w 1939 roku. ponad są próby reaktywacji pod auspicjami Instytutu Weinberga, ale to tak. jeszcze jest kolejna historia. Czy wasza przygoda z tą konwencją, bo trochę tak nazywam ten projekt, jest zamknięta, czy traktujecie to jako część większego projektu? A ja, mnie się wydaje, że my, my mamy takie drobne rozmowy, co dalej, yy, i ja myślę, że, że to jest jakaś taka ścieżka ciekawa, bo nie ukrywam, że yy, w dzisiejszej literaturze fletowej w ogóle mówimy o flecie każdym, czyli jazzowym, klasycznym, yy, etnicznym, nazwijmy to, trzeba mieć pomysł, i ten pomysł na przykład y, zagrał jakoś, to jest też dla mnie zaskakujące i pouczające. Nie, myślę, że na, nasz kolejny projekt będzie, no nie będzie kopią, ale, ale to jest jakiś it's the way to go. Może się wymienicie instrumentami? Nie, to Wiem, Wiem, jest Znaczy ja gram na flecie od co najmniej 30 lat i myślę, że już dawno wyrobiłam te 20 tysięcy godzin, o których mówią amerykańscy naukowcy, więc taka perspektywa to do, do, do, do czego mnie zapraszasz teraz, żebym y, wymieniła się z Dominikiem nie. i włożyła tą samą ilość pracy w flet blokowy. Przeraża ale ja, mnie troszkę. Ale ja, bym, ja bym nie chciał się zamienić. Myślę, że ja też bym nie chciała. Chciałabym się nauczyć grać na flecie poprzecznym i chciałabym Tak, dokładnie. Tak. Y, y, bardzo Zgłębiać dalej mój instrument. Bardzo no. wam dziękuję za to spotkanie. Chciałem powiedzieć na samo zakończenie. To jest bardzo piękna płyta. Już niezależnie dziękujemy od historii bardzo. ukrytych w płytach szelakowych, waszych fletach, fletach blokowych, prostych. To słuchając tego, także nie znając historii, można sobie te historie wyobrazić. Myślę, że to Ale jest super. największa wartość tak. waszej pracy i tego pomysłu. Bardzo się cieszę. Mega dziękujemy ci. Ania Karpowicz. Dziękuję. Dominik Strycharski. Dziękuję. Do następnego bardzo. razu. W finale muzyka z płyt Syrena Record i z tej jednej konkretnej płyty Syrena Re wydanej w tym roku. Jacek Hawryluk, bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Samocha powróci za tydzień.